Czy chrzest Jana był z nieba, czy z ludzi? Odpowiedzcie mi. I myśleli sami w sobie, mówiąc, jeśli powiemy z nieba, to powie, dlaczego mu wtedy nie uwierzyliście? Jeżeli zaś powiemy z ludzi, to bali się ludu, bo wszyscy Jana mieli za prawdziwego proroka. Wtedy odpowiadając, rzekli Jezusowi, nie wiemy. A Jezus odpowiadając, rzekł im, i ja wam nie powiem, jaką mocą to czynię.